Dzień dobry, po długiej przerwie podcast Ruszaj się Bruno, rusza do drugiego swojego sezonu, drugiego sezonu, który będzie raczej mniej dynamiczny od pierwszego, który był zakładem i w którym nagrywałem tydzień w tydzień, aż do momentu kiedy to wszystko z mojej winy pękło, No, muszę uderzyć się w piersi, yy, powiedzieć, że przegrałem ten zakład. Maciek gratuluje to Maciek go wygrał chociaż y, honorowo nie dobił leżącego i i nie przypieczętało tego swojego zwycięstwa to no tak naprawdę on zwyciężył ale może nowi słuchacze nie wiedzą o co chodzi więc już nie będę się w to zagłębiał jeszcze raz witam Was od nowa w drugim sezonie podcastu Ruszaj się Bruno. Witam po przerwie wielomiesięcznej, październik, no to 9 miesięcy. Ja nie wiem kiedy, nie jestem teraz w domu, żeby sprawdzić, nie mam tutaj neta. Postanowiłem sobie zacząć znowu nagrywać, żeby, no żeby ruszyć, no bo to tak, to się nie chce, nie chce się nagrywać, ale... A coś człowieku siedzi, drzemie i, i tylko zmusić się trudno. I żeby doznać olśnienia, żeby nabrać weny do dalszego nagrywania i wypuszczenia odcinków, to wyruszyłem sobie w taką wycieczkę rowerową po pracy. A co, jest już późno około godziny 6. Nawet nie mogę tego sprawdzić teraz. I postanowiłem się wybrać na wycieczkę do Foxton Locks. Pierwszy przystanek to Lubenam. Właśnie stoi około takiego przysadzistego kościółka w miejscowości, w wiosce. Lubenam. Kościółek, jak to kościółek w większości kościółków angielskich, porzuconych po wsiach są dwa rodzaje kościółków takich albo są z wysoką strzelistą wieżą albo z taką przesadzistą kwadratową basztą ten należy do tego drugiego gatunku e... otoczony jak to właśnie w tych angielskich klimatach otoczony cmentarzykiem nagrobkami nie spotkamy tu krzyży na tych, nagrobku, na tych nagrobkach kamienne tablice bardzo stare. Co prawda zdarzają się krzyże celtyckie i nawet jedna taka dziwna gwiazda. Gwiazda ośmioramienna ze wpisanym w środku krzyżem. Nie mam pojęcia, jakie, jaka to jest odnoga wiary katolickiej. Także może ktoś z komentujących by napisał. A może sam poszukam. Ja sobie stoję, zatrzymałem się na, na wodę koło takiego właśnie nagrobka y, pana, który nazywał się Benjamin Sturges. Ben, Benjamin, Benjamin Sturges, tak tak powiem, y, umarł biedaczek w 1843 roku w wieku 29 lat, czyli młody chłopak, może cegła mu na głowę spadła lub y, zabił go piorun pracując w polu. P nie piorun pracował w polu, tylko on pracował w polu, a piorun go zabił, gdy pracował w polu. No, ruch, coś zrobił. Wziąłem z sobą mapę i mapa, lubię mapy, bo mapa bardziej zmusza do myślenia niż GPS. Zresztą nie mam GPS-u żadnego, więc zmuszony jestem do używania mapy. A mając taką mapę trzeba się nagłowić, bo nie zawsze to wygląda tak, jak sobie wyobrażamy patrząc na mapę. Na przykład narysowane są na mapach górki, takimi liniami. Ale nawet czasami nie możemy sobie wyobrazić, jak ciężko pod taką górkę podjechać rowerem, nawet dobrym. Nienarysowane jest błoto, nienarysowane są błotniste drogi. Od trzech dni tutaj świeci słońce w tej Anglii, co jest po prostu... W tym roku to jest po prostu rekord. Trzy dni ciepło. Strasznie upał tak. Najstarsi górary nie pamiętają. Właśnie. Dlaczego najstarsi górale? A no, bo z wiekiem pamięć słabnie, panie premierze. Góralom, może mleka? Nie dziękuję. Uf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Śledwo sapie, śledwo zipie. A jeszcze palacz węgiel pchnący piętro. Jaki palacz? A rzeczywiście to zupało, panie premierze. No, to jest pierwszy raz w tym roku. Jest koniec lipca. Mamy lato w końcu no a tutaj dopiero się zaczęło ciepło robić no i trzy e, dni ciepło, gorąco wręcz a tutaj było, było to dro na drodze i to takie błoto po kostki nie zdążyło po prostu już tak ziemia nasięknięta, że nie zdążyło to dobrze wsiąknąć w glebę więc e, wybrałem sobie tak według mapy drogę na wprost, żeby było szybciej nie po jakichś asfaltowych drogach tylko tak przez pola no i właśnie napotyka się różne takie ścieżki, która na mapie narysowana jest grubą krechą, a tutaj w rzeczywistości jest to ścieżka szerokości 20-30 cm zarośnięta grubo po dwóch stronach pokrzywami i jarzynami. Więc bardzo miło mam pokolone i podrapane moje gice, gicze, no tak, nogi, no dobra no dobra, nagadałem się ruszyłem, to jest dla mnie ważne właśnie, żeby jako, jako, jako tak ruszyć ruszyć z gadaniem, żeby wygimnastykować sobie język no, wiecie jak to jest, nie? ej, postkasterzy, którzy długo nie nagrywają wiecie jak to jest, sami wiecie dobra, odkręcam jeszcze wodę pociągnę łyka A celem moim właśnie jest Foxton Locks, o którym opowiem później. Eee, I tam jest fajna knajpka taka, nad rzeczką płynącą. Nad kanałem właściwie, nad wielkim kanałem eee, angielskim. Przepraszam za te odgłosy. Jeśli jakieś są. Eee, I tam mam zamiar napić się zimnego, zimnego, zimnego angielskiego, prawdziwego Ale piwa, dobra to tyle w tym wejściu zabieram się za pedałowanie dojechałem do miejsca przeznaczenia Usiadłem się przy stoliczku ciemno bursztynowy płyn z leciutką pianką bardzo zimny, jest napełniony w mojej szklance, ośronionej szklance. Usiadłem się i e, mówię sobie, dalej ponagrywam. Ten odcinek rozpoczynający ten nowy sezon miał być e, zupełnie inny, bo u mnie się też wszystko zmieniło w życiu. E, no wszystko, nie wszystko, no. drugie dziecko mi się urodziło, drugi syn, Tymon i ten drugi rozpoczynający odcinek miał być w związku z tymi narodzinami bo uwierzcie lub nie, nagrywałem materiał na porodówce, nagrałem pierwszy krzyk Tymona to było dosyć dawno, to było w lutym i mówię sobie wejdę sobie w nowy sezon takim właśnie pierwszym krzykiem ale wczoraj spędziłem ponad 3 godziny na poszukiwaniu tych plików tego folderu i kurde, no nigdzie nie ma Nie sprzątałem aż tak dobrze komputera, żebym go wyrzucił przez wyszukiwarkę przez wszystkie pliki zoomowe no ale tego nie da się przesłuchać wszystkiego po prostu zaginiony fakcji nie wiem podejrzewam, że odnajdzie mi się gdzieś wkrótce w najbliższej lub dalszej przyszłości przez przypadek co bardzo chciał i bardzo w to wierzę, no bo rzadko kto nagrany ma pierwszy krzyk swojego dziecka a ja mam, właśnie miałem no miałem, można powiedzieć, że miałem bo nie mogę znaleźć, czyli jakby zaginął więc ten nowy sezon miał być od tego pierwszego krzyku a nie jest no więc to jest taki zastępczy nowy odcinek no dobra mówiłem wam w poprzednim wejściu że wyjechałem w poszukiwaniu weny to nie do końca prawda bo jest jeszcze i drugie dno od jakichś dwóch tygodni Postanowiłem wziąć się za siebie, otrząsnąć się z tego zgnuśnienia, takiego, otrząsnąć się z bycia czterdziestolatkiem takim typowym, siedzącym w fotelu i oglądającym sport. Postanowiłem troszkę bardziej aktywnie spędzać wolny czas. Nie tylko aktywnie, ale i bardziej świadomy myśleć o tym, co się robi, a nie spędzać długie godziny czasami przed komputerem, a podsumowanie dnia, co robiłeś, nie pamiętam. Chodziłem po stronach, ale co? Dokładnie? Jaki miałem z tego zysk? Trzy razy się zaśmiałem, dwa razy coś przeczytałem, cztery razy się zastanowiłem i wszystko zapomniałem. Tymczasem Spędzenie aktywne czasu naprawdę daje dużo radości, ja o tym właśnie zapomniałem i od tak dwóch tygodni staram się, nawet się zmuszam często, żeby wyjść, bo na przykład pada deszcz albo tak po prostu ściana wody leci, taki drobny deszcz, który jest wszędzie z dołu, z góry i, i, i, i pada, a powiem Wam szczerze, że wtedy najlepiej się jeździ na rowerze czuję się taką radość, bo człowiek się nie poci, nie męczy czuję się taką radość i jest fajnie i parę razy jeżdżąc teraz na rowerze przeżyłem coś takiego właśnie Puch, ale słowa wielkie, przeżyłem no odczułem po prostu taką radość z tego, że się poruszam że, że gdzieś mi tam spod nóg umyka Droga i jest fajnie. No i już teraz będę starał się częściej właśnie wychodzić i spędzać czas bardziej aktywnie, bo, bo to warto. Zachęcam Was do tego. Wszystkich odejdźcie od komputerów, odejdźcie od telewizorów i ruszcie swoje tyłki że przeproszeniem i, i ruszajcie się jak najwięcej, bo na tym polega zdobywanie doświadczenia życiowego dobra, głupoty pierwsze takie już yy, wkręcam się w takie tematy które mnie się wkręcać błąd, błąd zrobiłem nie wziąłem słuchawek do odcuchu i nie mam pojęcia czy mówię cicho tak trochę tonuję się, bo tutaj yy, wszystkie stoliki w kołomie gęsto są yy, zasiedziane yy, trzy stoliki ode mnie siedzi gość chłopak Wiek, 20 parę lat, głowy bym dał, urżnąłbym sobie nogi, ręce, wszystko, że go znam. Z tym, że również głowy bym dał, urżnąłbym se ręce, nogi i wszystko, że znam go 20 lat, on nie ma 40. Że spotkałem go dawno, dawno temu, 20 bo, bo więcej lat temu. A ten koleś się nic nie zmienił. Hmm. Jeśli. <głos> zna jakiś eliksir młodości i jest to ten koleś, o którym myślę, to będzie mówił po polsku, postaram się go trochę tak podszpiegować, ale chyba nie, no, bzdury gadam Dobra, w jakim miejscu jestem? Jestem w miejscu zwanym Foxton Locks, czyli Śluzy Foxton. Jest to miejsce, gdzie miło spędza się wolny czas miło się spędza wolny czas patrząc w ogień i patrząc na wodę to jest ta druga możliwość tu się patrzy na wodę przepływające co chwilę barki mieszkalne, towarowe ta rzeka, ten kanał tutaj dosyć prężnie żyje i śluzą co róż spływają barki co chwilę wpływają barki pod górę, nie wiem jakie to jakie są ustalone godziny, że w tych godzinach ktoś spływa w tych godzinach ktoś wpływa chociaż jest mijanka po środku, można się minąć. Fajne miejsce, naprawdę fajne miejsce na, na odetchnięcie takie. No i dobre piwo sprzedają. Piwo, piwo, piwo, świadko, piwo, piwo. Bardziej dokładnie o Foxton Logs, o funkcji tych śluz i o tym, jak to wygląda, to powiem Wam w jakimś kolejnym, przyszłym odcinku, kiedy wrócę tu z Brunem i trochę tak sobie razem pogadamy, żeby były jakieś ciekawe wstawki. No Bruno w końcu też musi być w tym podcaście. No i. bo to jest temat na osobny podcast, a ten odcinek chciałbym tak potraktować bardziej rozruchowo. Więc taki nowy początek, nowy wstęp, nowy pilot. O, więc, może to tak. Wiem, że trochę przynudzałem, nie było głównego tematu ciągnącego, ale po prostu chciałem się podzielić z wami tym, że wracam. Taka informacja, taka wieść. Słucham mieszkanie Karola. Ojciec? Tak, słucham, ojciec dzwoni ze Stanów? Z Fitzgeralda Kennedy'ego? Jak z Okęcia? Przecież ojciec miał mnie uprzedzić, jak wracacie. Nie, nie, no, nie, ja nie jestem pijany, przecież ja nie piję już. Pół roku nie piłem w ogóle nic, Mie, dusi mnie spragnienie. Jak to już do domu? Ja wiem, że to ojca mieszkanie, Oczy, oczywiście. Tak, tu wszystko jest po, po staremu, jest. tak. O tak, ugo... Mamo, akurat mam obiad, bo sobie coś tak pitrasiłem sobie. Tak, oczywiście, tylko może niech nie, nie jedzie taksówką, bo, bo okradają strasznie w taksówkach teraz, tak, idźcie piechotą, idźcie. Do, do widzenia, bardzo się cieszę, ba, bardzo. Ten dziad przejmę Ten fotel, jego cholerny fotem znowu będzie tu wymądrzał stary dziad, tylko nie było tyle czasu Droga powrotna Jadę wzdłuż rzeki Słyszycie tą ciszę Spokój i cisza Kanał stoi. Gołębie na polowaniu. Żaby w oczekiwaniu. Dobra. Koniec z tymi głupotami. Wracam powoli do domu. Jestem na diecie od dwóch tygodni. Oprócz tego, że czynnie, sportowo, wiecie... Rowerki, biegi, chody i tak dalej. To jeszcze dieta. Efekt jest. Efekt jest taki, że zgubiłem ponad 5 kg w dosyć krótkim czasie. Wiem, może być efekt jojo. Na razie nie dbam o to. Cel był taki, żeby po prostu schudnąć jak najwięcej w jak najszybszym czasie. Data wyjechała z maluchami do Polski, więc mam czas na to, żeby doprowadzić się jako tako do porządku, żeby z tego zdziadzienia moj... mojego yy, no żeby jakoś po prostu nabrać jakiegoś nie wiem hartu, <grystanie> bo ostatnio naprawdę było źle więc yy, jestem również na diecie i jedno piwo 4,5% Old yy, Old Jezu, jak ono się nazywało? Old coś tam Hen Old Spoklet Hen Old Spoklet Hen czyli w wolnym tłumaczeniu Stara nakrapiana kura no, w, w, w, w, Nazwy piw mają w Anglii wspaniałe Stara nakrapiana kura Kura była gorzkawa, smaczna, dobra Mimo, że stara. Yy, czuję go troszkę. Wiem, na rowerze nie powinienem jechać. Niby jedno piwo można, według dawek, ale ja jestem jak słaba kobieta teraz, yy, która żywi się owsianką czy jakimiś tam płatkami na śniadanie i zagryza sałatę z pomidorem. Zagryzając sałatą z pomidorem. Więc... Yy, jedno piwo na mnie bardzo dobrze działa ale jakie smaczne za to było Och, jakie smaczne sprawdzę to nazwę tego piwa w domu i coś więcej się o tym dowiem smakowało mi, ale to też może dlatego, że ja nie piłem piwa już bardzo długi czas, miesiące można powiedzieć i takie piwo najlepiej właśnie smakuje, zawsze mi najlepiej piwo smakowało właśnie na powietrzu gdzieś pod jakimś parasolem lub gdzieś na jakiejś łączce w tych pięknych okolicznościach przyrody więc spełniłem dzisiaj to co chciałem jutro też może tu przyjadę, chociaż nie, jutro nie za dużo jednak obowiązków mam i nie będę miał na to czasu więc to tyle może w tym wejściu posłuchajmy troszkę ciszy słuchajmy się w tą błogość i zostajmy nad tą rzeką dobrze, już będę się z wami żegnał na dziś tak jak już wcześniej mówiłem pilocik i tak jak wcześniej już mówiłem, nie będzie to tak dynamicznie, co miałem na myśli. To znaczy, że nie będzie co tydzień, nie będzie co dwa tygodnie nawet, ale mogę Was zapewnić, że będzie przynajmniej raz na miesiąc, a może i częściej. To jest zależne od tego, czy będę miał coś ciekawego do przekazania, czy będę w jakimś ciekawym miejscu, czy znajdę jakąś ciekawą historię. A plan jest taki, że... Będę wplatał tutaj różne historie w, ten, w tym podcaście. Plan, plan, plan, plany, plany, plany, plany. Yy, z planami to różnie bywa. Ale postaram się je jakoś zrealizować. No i nie tylko jakieś wycieczki, nie tylko jakieś rozmowy z Brunem, ale i ciekawe historie z przeszłości coś takiego, coś na kształt świętej pamięci mojego byłego podcastu Cepelina więc może uda mi się jakoś to wszystko połączyć w tym podcaście Wruszaj się Bruno i żegnam was dzisiaj wtedy <śmiech> wtedy do usłyszenia w sierpniu i słuchajcie polskich podcastów cześć